Religia bez cenzury. Zapożyczyłem tytuł ze znanego kanału Historia bez cenzury, jednak nie znalazłem innego tytułu, dobrego tytułu na to, co, o czym chciałem mówić. Czym jest religia? Czym jest Bóg? Po co nam Bóg? Po co nam religia? Po co nam religia jako droga do Boga? Po co w ogóle? Skąd się to wzięło? I Jak to się ma do rzeczy? Dzisiejsze nagranie będzie trochę, można powiedzieć, trochę znielubią mnie za, za to ludzie religijni, znielubią mnie za to ludzie ateiści i tak dalej, no ale cóż, tak już bywa. Więc yy, po co nam Bóg? Skąd się wziął ten nasz Bóg z Biblii i w innych księgach jest podobnie opisywany? Yy, I co to jest? ta w zasadzie, ta postać Boga. Czym jest ta religia? Religia jest jakoś jakąś kontaktem z Bogiem, tak? Yy, obrzędy religijne wykonujemy po to, żeby się zbliżyć do Boga, zbliżyć się do jakiejś wiary, czy do czegoś takiego, nie? No, takie to jest dziwne. Powstało kiedyś coś takiego. Po co? Hmm. Taka anegdotka kiedyś, krążyła jeszcze za komunę. Yy, czym się zajął Bóg po swych trudach przy stworzeniu świata? Zapytał student yy, Marcina Lutra. A Luther, taki trochę rozłuszczony, odpowiedział Poszedł do lasu i jedno rózek, by chłostać nimi takich ciekawskich jak ty No cóż Generalnie rzecz biorąc, właśnie to jest ten problem no, Bóg stworzył ten świat eee, I pytanie po co? I po co w tym świecie coś takiego jak obrzędy religijne? I po co nam ta religia? Jak się dokładnie tam przyjrzeć wśród ateistów Nawet wśród ludzi wierzących czasami Nawet w Biblii a można znaleźć, że religia to coś. <śmiech> no, przypatrzmy się temu tak normalnie, racjonalnie, tak? No, no, jakaś taka nasza choroba psychiczna, choroba psychiczna, którą na przykład musimy wykonywać jakieś rytuały, jakaś potrzeba psychiczna, nie wiem, chodzenia gdzieś do jakiejś instytucji, do jakiegoś budynku, klękania, kładzenia się na podłodze, nie wiem, skakania, klaskania i tak dalej. No, jakaś taka nasza potrzeba. Różnie ludzie te potrzeby realizują, jedni idą do do pubu, drudzy idę do kościoła. No jakoś takie potrzeby psychiczne mamy, żeby się gdzieś rozładować, żeby gdzieś w jakimś kierunku yy, nasze emocje i tak dalej poszły. Ci, co wybierają kierunku Boga, często kończą właśnie w systemach religijnych, w kościołach i tak dalej. Inni twierdzą, że religia to zacofanie, że to jakaś tradycja, którą pielęgnujemy, nie wiadomo jak, za co, po co i dlaczego. Taka tradycja naszych wieków. Um, jeszcze inni mówią, że religia to no nic innego jak źródło konfliktów, że jedni mają takiego Boga, drugi takiego, mamy się niby by nienawidzić, tępić i tak dalej, nie? Jedni mówią, mają... Um, um, jedni mają taką prawdę, drudzy taką prawdę, no i wiadomo, jak to jest. U nas w Polsce to doskonale to widać. Ale pytanie powstaje, czy ludzie wcześniej potrzebowali religii? Um, jak patrzeć się na wykopaliska i tym podobne rzeczy, jednak widać, że ludzie prędzej czy później robili coś na, na wzór obrządków religijnych. Jak to miało, jakie to miało znaczenie i co to dokładnie znaczy, dany obrządek? Dzisiaj w dobie rozwoju psychologii, psychoanalizy itd. można w gruncie rzeczy bardzo dużo naukowo zbadać skąd i dlaczego się wzięły różne wierzenia religijne łącznie z tymi chrześcijańskimi. I mimo, że jestem chrześcijaninem, będę o tym mówił, bo mam jeden problem, bo jak się otwiera Biblię, to jednak mimo wszystko w Biblii znajdujemy coś... Wiecie, ja kiedyś otwarłem jeszcze jak nie byłem chrześcijaninem, w sensie byłem chrześcijaninem, ale nie szukałem cały czas nazywałem się chrześcijanem, ale cały czas szukałem jakiejś drogi, jakiejś prawdy. Otwarłem kiedyś to Biblię satanistów, no i w zasadzie to, co się tam czyta w tych pierwszych rozdziałach, bo dalej to już nie czytałem, ale to, co się tam czyta, to jest takie stwierdzenie, że ludzie religijni to nic innego jak hipokryci. Tylko problem jest taki, że jak otwarłem Biblię na różnych księgach, na przykład księga Izajasza i innych księgach prorockich, to, to samo się mniej więcej znajduje, mniej więcej te same treści, może inaczej, inaczej opisane, ale te same treści, że ludzie religijni to w zasadzie ludzie obłudni, ludzie, którzy są hipokrytami. Przeczytam wam taki fragment z Księgi Zajasza rozdział pierwszy. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi pan, jestem syty całopaleń, baranów, i tłuszczu, tuczonych zwierząt, nie pragną krwicielców, jagniąt i, i kozów. Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, kto od waszych rąk żądał tego, abyście deptali po moich dziedzińcach? Nie składajcie już więcej daremnych ofiar, kadzibów wzbudza we mnie od razu. Nowych i szabatów zgromadzeń nie mogę znieść, bo to nie prawość ani uroczystość. Bo to nie prawość ani uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stały się dla mnie ciężarem. Zużyto, znużyło mnie ich znoszenie. Gdy wyciągniecie swoje ręce, skryję swoje oczy przed wami, a gdy będziecie mnożyć modlitwy, wysłucham, nie wysłucham. Gdyż wasze ręce są pełne krwi, obmyjcie się i oczyście usuncie przed moich. Yy oczu zło waszych uczynków. Przestańcie źle czynić. Uczcie się czynić dobrze. Szukajcie tego, co sprawiedliwe. Wsumagajcie uciśnionego, broncie sieroty. Wstawiajcie się za wdową. No i tutaj mamy, wiecie, taki bad na ludzi religijnych, którzy twierdzą, że Bóg żąda ofiary i tak dalej, gdzie wychodzi na to, że Bóg jednak y, chyba nie chce tej ofiary. Chce po prostu, żebyśmy się nawzajem miłowali i żebyśmy wspomagali uciśnionego, bronili sieroty, wstawiali się za wdową, a, a niekoniecznie czynili jakieś obrządki religijne, gadzidła i, i, i tym podobne, wiecie, ofiary przy ołtarzu. No dziwne to jest. I to mówi sama Biblia o tym i nie trzeba sięgać po teksty antyreligijne, antychrześcijańskie, żeby, żeby znaleźć takie teksty, wystarczy sięgnąć po główny tekst chrześcijański, czyli Biblię, żeby zobaczyć, że jednak coś tu jest grane z tą religią i Bóg nie do końca. Jest religijny i chce od nas religii, co jest tym bardziej dziwne. Można rzec, już totalnie nie wiadomo o co chodzi. Raz Bóg żąda ofiary, mamy nawet ofiary Jezusa Chrystusa, tak? Mamy ofiarę tam Abla, mamy ofiarę Kaina, mamy inne ofiary. E, ofiary za swoje grzechy mamy co chwila. Już totalnie nic nie wiadomo. E, w tym momencie raz Bóg żąda ofiary, a raz ich nie chce, Normalnie schizofrenia, nie? A. No, tak to mniej więcej wygląda. Ale wszystko jest proste i banalniejsze niż, niż się zdaje. I wszystko jest jasno, prosto wyjaśnialne, wytłumaczalne. To jest aż tak proste, że będę potrzebował naprawdę chyba jeszcze tak może z 50 nagrań, żebyś cokolwiek z tego zrozumiał. Chyba, że już zrozumiesz. To jeśli już zrozumiesz, to dlatego, że ci Bóg to wyjaśnił. Ale to jest tak. Więc. Zacznijmy może już teraz, o co chodzi. Zacznijmy od Adama i Ewy, od ludzi, niby ludzie pierwotni według Biblii, czyli mamy Adama i Ewę, ludzie pierwotni, którzy zostali umieszczeni w świecie, w raju, w świecie, gdzie nie było religii, w świecie, gdzie mieli poznać Boga, mieli spotykać się z Nim, jeść, spożywać, no tak widzimy ten świat, na przykład jak, jak przyszedł Jezus i powołał apostołów po to, aby Mu towarzyszyli. Powołał apostołów po to, aby Mu towarzyszyli po to, aby świadogłosili Ewangelię, ale też po to, żeby Mu towarzyszyli. No i widzimy, jak to jest przebywać w towarzystwie Boga. No i tak w zasadzie to po to Bóg stworzył świat. Słyszałem nawet pewne wyjaśnienie z tych ofiar z Starego Testamentu, po co te ofiary. No, po to, żeby ludzie przynajmniej przez raz do roku, jak już mają tą ofiarę obowiązkową, żeby przynajmniej raz do roku przyszli i towarzyszyli Bogu. A jako, że nie umieli inaczej tylko z tą ofiarą, no to już niech idą z tą ofiarą, skoro to jest ich wybór. Um, o co chodziło? Mamy ten świat początkowy, czyli Adama i Ewę. Oni byli stworzeni na podobieństwo Boga, być jak Bóg, um, Obraz Boga to był obraz Jezusa, taki człowiek z kości. tacy jak my, tacy jak ludzie. A Jezus powiedział, jak Filip się zapytał Jezusa, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy, a Jezus powiedział, tyle jestem wśród was, a jeszcze mnie nie widzicie. Czy to jest obraz tego, jaki chciałby być Bóg. Nie tak, jak tutaj na pierwszym slajdzie, jak pokazałem, taka wielka stopa deptająca człowieka, tak? No jest nie był taką wielką stopą, tylko był takim zwykłym, Normalnie, z krwi i kości, tak jak reszta, ludźmi. A jednocześnie był Bogiem. Więc to jest przedziwne. Oni czekali na nadejście Jezusa, na nadejście Mesjasza, Boga, tak? który będzie wielki, potężny i tak dalej. A tymczasem przyszedł człowiek, który był pełen miłości, który był bez grzechu, który był obrazem Boga. Przyszedł Syn Boży. Człowiek Bóg, Jezus Chrystus. Syn Boga, tak? Zupełnie to wszystkim nie pasowało. Um, dlaczego? Dlaczego to wszystkim nie pasowało? Wszystko zaczęło się um, na początku. Jeśli my jesteśmy na podobieństwo Boga, to w momencie, kiedy patrzymy w, na Boga, kiedy widzimy obraz Boga, Przeglądamy się w tym, z czego jesteśmy zrobieni. Tak powinno wyglądać prawdziwe spotkanie z Bogiem. Przeglądamy się w Bogu i w nas powinno być całkowite Jego podobieństwo. Dlatego jest napisane, że nikt nigdy Boga nie widział, bo nie było człowieka, który w momencie spotkania, przyjścia Boga byłby idealnie na podobieństwo Boga, więc Boga nie mógł zobaczyć. W Biblii jest to, jest takie para, parafraza, czy takie zdanie, czy takie porównanie, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie mamy się porównywać z lustrem Słowa Bożego. Słowem Bożym jest Jezus, tak się zachowywał. My mamy się przeglądać w tym lustrze, no i sprawdzać, czy tam jesteśmy, istniejemy. I co się zadziało na początku? Początek świata. Człowiek był na podobieństwo Boga. Bóg był jak człowiek, człowiek był jak Bóg. I co się zadziało? Człowiek w pewnym momencie zdecydował się, że chce poznać zło, a Bóg nie zna, nie poznał zła. Nie znaczy, że nie zna. Słowo poznać, a znać to jest tutaj różnica. Na przykład można znać twierdzenie Talesa, można poznać twierdzenie Talesa. Poznał ten, kto je wykorzystuje w praktyce. Czyli na przykład geodeta, który mierzy tymi dziwnymi przyrządami czasami przy ulicy, tak? On poznał twierdzenie Talesa w praktyce. No, ale my w momencie, kiedy go nigdy nie wykorzystaliśmy, kiedy tylko o nim słyszeliśmy, to go znamy. Bóg nigdy nie poznał zła. Człowiek natomiast poznał zło. I tu mamy problem. Ponieważ przeglądając się w lustrze Bożym na początku świata, na początku stworzenia, powinniśmy być jak Bóg. Bogami jesteście, a umieracie jak ludzie. To zdaje się psalm 82. Pojawia się problem. W momencie, kiedy człowiek poznał zło, to spotkanie z Bogiem wygląda tak, że... Przeglądamy się w Bogu i widzimy tam, nie widzimy tam tego zła. I teraz tak. I spotykamy się z Bogiem, a gdzieś to zło musi istnieć. Jeśli ono nie istnieje w Bogu, no to istnieje w nas. No ale my się do tego nie przyznajemy. To jest taki główny wątek, kiedy Adam i Ewa się nie przyznają do tego, że coś źle zrobili. Adam stwierdził, że to Ewa. Ewa stwierdziła, że to stworzenie z drzewa, tak? I każdy gdzieś tu coś nawalił. Nikt się nie przyznał, że to on zjadł. A Bóg tylko tego chciał, żeby ktoś powiedział prawdę. W tym momencie, w którym nie przyznał się Adam ani Ewa do tego, co zrobili, nie powiedzieli dokładnie, co zrobili, powiedzieli, że to nie ich wina, że to nie oni, w tym momencie yy, nie mogli już zobaczyć pełni Boga. I tak jak na początku, człowiek był jak Bóg, Bóg był jak człowiek, tak, na podobieństwo Boga jesteśmy zrobieni, tak od tej pory mamy już tylko jakąś część wspólną z Bogiem, a poza Bogiem mamy tą część, której Bóg nie ma. Czyli w lustrze Słowa Bożego nie widzimy się w całości. Dlatego nikt nigdy Boga nie widział. Część wspólna od tamtej pory robiła się coraz mniejsza. Jak to tym wyjaśnić? Jeśli oni zgrzeszyli, musieli się zasłonić przed Bogiem, tak? Stwierdzili, że są nadzy. Adam i Ewa stwierdzili, że są nadzy. I musieli się zasłonić gałoską przed Bogiem. Dlaczego? Czy Bóg się zmienił? Czy Bóg chciał ich skrzywdzić? Czy Bóg chciał ich podejrzeć na gimie? Przecież Bóg ich stworzył, tak? Wszystko tu nie gra. A jednak się musieli zasłonić. Um, oni chcieli przejrzeć Boga. Oni chcieli, Adam i Ewa, chcieli przejrzeć Boga, chcieli poznać nagość Boga. Tak wybrali. A Bóg z miłością i zgodził się na ich wybór, bo nie będzie ich wtedy ganią, tak? Um, brzmi to zupełnie nie biblijnie, ale wyjaśniam Wam, że jest to całkowicie stuprocentowo Biblinie. Może jeszcze dzisiaj tego nie pojmiecie, ale to wszystko jest tam napisane i to wprost, bardziej wprost niż nam się wydaje. W każdym razie, oni poznali znowu, z Bóg go nie znam. Oni chcieli przejrzeć Boga, ale jako, że się do tego nie przyznali, to myśleli, przeczuli, że to Bóg chce ich przejrzeć. A skoro on ich stworzył, to on jest trochę silniejszy, większy od nich i tak dalej, więc jest dla nich zagrożeniem. Więc od tamtej pory Bóg stał się dla nich zagrożeniem. Bóg stał się dla ludzi zagrożeniem i w momencie spotkania z Bogiem musieli mieć gałązkę. Gałązka to jest taka pierwsza religia. Bóg przystał na ten wybór człowieka, Bóg jest miłością, takim jak z listu do Koryntian, rozdział 13, jak sobie poczytamy. I Bóg przystał na ten wybór gałązki i powiedział, macie tu lepszą zasłonę, daję wam skórę zwierzęcia. Oczywiście wszystkim się wydaje, że to Bóg tam poszedł i zabił jakieś zwierzę. Oczywiście Bóg już zna śmierć i tak dalej. Jednak nie ma tam napisane, że Bóg zabił zwierzę, Bóg dał im skórę zwierzęcia. Taką skórą zwierzęcia może być na przykład skóra z gadów, z węża, gdzie raz do roku czy raz na jakiś czas po prostu te zwierzęta zrzucają swoją skórę. W każdym razie mamy pierwszą religię, jest to religia gałowski. Potem mamy, Bóg przystał na ten wybór religii i dał nam lepszą tą religię, w postaci skóry zwierzęcia. Um, potem mamy kolejne religie. W tym momencie już ludzie poznali, czym jest śmierć, już wiedzieli, że ta śmierć kiedyś przyjdzie, więc obawiali się śmierci. I w momencie spotkania z Bogiem, gdzie Bóg tej śmierci nie miał w sobie, bo Bóg nie miał tej śmierci w sobie, w tym momencie ta śmierć w kimś musiała być. No i Kain i Abel, jak wiemy, składali ofiary Bogu, żeby się spotkać z Bogiem. Po co ta ofiara? Co to w ogóle jest ta ofiara? Czemu się nie mogli spotkać z Bogiem bez tej ofiary? Co to za okrutny Bóg, żądający od nas ofiary? No, ludzie, albo Bóg jest miłością, albo Bóg żąda ofiary. Trzeba się zdecydować, nie? A może i nie. A może jest w tym coś prawdziwego. O co chodzi? Słuchajcie. W momencie, kiedy się przyjrzymy temu, co było na początku świata, czyli moment, w którym Adam i Ewa zgrzeszyli, okłamali Boga, powiedzieli Bogu, nie, to nie my, to Adam powiedział, że to Ewa, Ewa powiedział, to, to, to, to stworzenie z drzewa, nie? Nie, to nie my, to nie nasza wina i tak dalej. W tym momencie już spotkanie z Bogiem kulało. Oni musieli się zasłonić przed Bogiem, najprostszą wtedy pierwociną ofiary, można to nazwać, czyli tą zasłoną przed Bogiem. W tym momencie powstała zasłona przed Bogiem. I teraz musimy sobie wyobrazić, że jesteśmy z czystej miłości zrobieni, tak, jak, że miłość jest życiem i że każdy prędzej czy później będzie się musiał z tej miłości spotkać, z, nią, z tą miłością spotkać. I teraz, bo jesteśmy z niej zrobieni. Nie wiem, jak to można tam porównać. To może głupie porównania, ale tak, aby Bóg jest miłością, takim jakby tworzywem, nie wiem, ciastem. My jesteśmy ulepieni na Jego podobieństwo z tego samego. I przychodzi czas, ten czas przez Boga jest odlekany ze względu na miłość do nas, ale On przychodzi i On przyjdzie, kiedy staniemy twarzą w twarz przed Bogiem, spotykamy się z Nim. Można to nazwać sądem Bożym, czy, czy jakkolwiek to nazwiesz, w każdym razie przyjdzie się czas, kiedy spotykasz się z czystą miłością. I co się wtedy dzieje? Wtedy wszystko, co nie jest w tobie miłością, wszystko próbujesz przypisać Bogu, ale jako, że nie da się Jemu tego przypisać, to wraca to do ciebie. I w tym momencie, jeśli Adam i Ewa przypisali Bogu, że Bóg chce ich podejrzeć, w tym momencie wróciło to do nich i oni musieli się zasłonić. Jeżeli Kain i Abel, Żyli duchem śmierci Czyli wiedzieli, że umrą Żyli w strachu przed śmiercią Bo taki przychodzi na ich koniec I Żyli tym, że się starzeją Żyli tym, że przyjdzie nieuchronnie śmierć To teraz ta śmierć jakoś gdzieś już istnieje na ziemi A jako, że istnieje a, No to gdzieś ją trzeba ukryć I teraz tak w momencie spotkania z Bogiem mamy tak przedziwne, że Bóg pochwalił Abla za to, że Abel dał krwawą ofiarę, a Kain dał tylko ofiarę z pierwocin, czyli tylko ofiarę tam z roślin. To jest przedziwne, że Bóg pochwalił to, tak jest napisane, tak? O co chodzi? Brzmi to okrutnie, ale w Bogu nie ma tego żądania ofiary od człowieka. To żądanie ofiary przy spotkaniu z Bogiem było w Kainu i Ablu. W momencie, w którym Abel złożył, Abel wiedział, że w nim jest duch śmierci, w nim jest strach przed śmiercią, a w momencie spotkania z czystą miłością, czyli z Bogiem, gdzieś ten strach trzeba umieścić, to on umieścił je, to, ten strach w Bogu i w ten sposób obraz Boga Abla stał się obrazem krwawego Boga żądającego ofiar, czego na przykład nie widzimy w Jezusie, bo Jezus nie żądał od nas, abyśmy składali ofiary przy Nim, tak? Więc tutaj mamy trochę inny obraz, ale w każdym razie ten obraz ablowy żądał gdzieś śmierci, jako że Abel nie umiał się przyznać do tego, że we mnie istnieje chęć zabijania, no to stwierdził Abel, że to w Bogu istnieje chęć zabijania, więc to Bóg ode mnie żąda ofiary. Bóg jest miłością i Bóg nie będzie tego Ablowi wypominał. To jest tak niesamowite, czym jest miłość. Jak sobie poczytacie dokładnie list do Koryntian, to się zdziwicie. Wszystkiemu ufa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa i tak dalej. To niestety, albo na szczęście jest prawdą. Um, więc spoko. Skoro Abel stwierdził, że Bóg żąda ofiary, to Bóg na no to przystał, dobra, nie będę Ci tego, Ablu, wypominać, to nie przyznajesz się do tego, że to Ty żądasz tej ofiary, że to Ty, chcesz śmierci, ale spoko, skoro to zrobiłeś, czyli przyznałeś się tak jakby przede mną, że Ty żądasz ofiary i złożyłeś tą ofiarę z baranka czy tam ze zwierzątka, tak? Nie pamiętam, co tam było, to w tym momencie jesteś, możesz się do mnie przybliżyć, bo jesteś tak jakby wyspowiadany z tego. Kain natomiast stwierdził, nie, we mnie nie ma żądzy śmierci, we mnie nie ma żądzy zabijania, ja nie mam tej chęci, ja nie będę nikogo zabijał, nie będę tam składał ofiary ze zwierzęcia, to głupie, tak, dam ci tutaj z tych roślinek, będzie OK. we mnie nie ma żądzy zabijania, tak stwierdził Kain. No i w tym momencie Kain nie mógł zbliżyć się do Boga, bo swoimi grzechami, twoimi grzechami zasłaniamy się przed Bogiem, czyli Kain nie mógł otrzymać tej większej nagrody od Boga, czyli zbliżenia się do siebie, do, do siebie bo to jest nagroda dla nas ludzi, czyli zbliżenie się do prawdziwej miłości. I w tym momencie po tym całym rytuale, czy jak to tam nazwać, Kainem zaczęła rządzić rządza zabijania. Bo Abel się wyspowiadał z tej rządzy. tak jakby, nie? Można tak nazwać, w, w, dla składając tą ofiarę. Bo z czego się nie wyspowiadamy, z czego się nie przyznamy Bogu, z tego będziemy składać ofiarę Bogu. Um, taka jest prawda. Um, no i Kainem to zaczęło rządzić. No i Kain w tym momencie, um, no jak wiemy, zabił Abla. Co za głupota, no przecież w zasadzie... Jak to? Przecież ja nie chcę nikogo zabić, nie? Tak jak się czasami, słuchajcie, rozmawia z ludźmi o Jezusie i tak dalej, to oni mówią: No, przecież nikt za mnie nie musiał umierać, ja nikogo nie, nie chcę zabić, ja dobry człowiek jestem. No i tak zapewne myślał Kain. Ehm, niestety, słuchajcie, Jezus przyszedł i powiedział nam coś takiego, że nawet już myślą, grzeszymy. I w zasadzie udowodnił nam, że nie ma człowieka bez grzechu. Czyli bez grzechu, czyli grzech jest zrobieniem czegoś, czego nie ma Bóg. Nie ma człowieka, który byłby idealnie jak Bóg, byłby idealnie jak miłość. Każdy człowiek zrobił coś, co nie było Bogiem, coś, co nie było miłością. I w zasadzie każda taka rzecz przy spotkaniu z Bogiem która nie jest Bogiem, wraca do nas. Dlatego mamy powiedziane, mamy wszystkich kochać swoich wrogów, nieprzyjaciół i, i tak dalej. Tak? Bo w momencie spotkania z Bogiem, to wszystko, co nie jest miłością, do nas wraca. Doskonale na przykład ten mechanizm dopisany przez Jana w listach Jana, gdzie to wszystko, co nie jest Bogiem, do nas wraca. Doskonale poznali na przykład psychoanalitycy w swojej pracy kiedy przychodzi do nich pacjent i pacjent w zasadzie nie wie, co robi, nie wie, co mówi, znaczy opowiada o sobie, opowiada coś tam, nie, jakieś historie, a psychoanalityk czuje, co pacjent wnosi w emocjach. Dlaczego? Bo psychoanalityk jest na to, do tego wyszkolony, żeby nie przypisywać swoich emocji pacjentowi, ale odczuwać, co pacjent przeżywa, co się w tym momencie dzieje w tym momencie, w którym psychoanalityk odczuwa, co pacjent tak naprawdę przeżywa, może to pacjentowi ponazywać i może nad tym pracować. Dokładnie takie same spotkanie, tylko w, no, w znacznie większej skali mamy z Bogiem, gdzie hmm, może nie takie same spotkanie, jak ja to powiedziałem. W każdym razie chodzi o to, że w momencie spotkania się z kimś, kto nie ma takich uczuć jak my, ten ktoś tych uczuć jakby nie odbija. Może nam je nazwać, może o nich opowiadać, ale ich nie, nie przyjmuje do siebie. I w tym momencie, kiedy spotykamy się z Bogiem, a każdy się kiedyś spotka z Bogiem, ze swoim Stwórcą, w tym momencie wszystko, co nie jest Bogiem, do Niego Wróci. Więc jeśli kiedykolwiek miałeś choć odrobinę strachu przed śmiercią, strachu tym, że umrzesz, choć odrobinę chciałeś kogokolwiek skrzywdzić i nie przyznajesz się do tego, nie mówisz o tym przed Bogiem, to to wróci do ciebie w momencie spotkania z Bogiem, czyli tak, no, w przypadku naszym to spotkanie z Bogiem często się dzieje przy śmierci. Czasem jeśli prosimy Boga, to Bóg zrobi to i da w tym się wcześniej poznać. I tutaj mamy, co się zadziało. W momencie, kiedy Kain nie przyznał się, że chce, ma rządzę śmierci, w tym momencie gdzieś ta rządza musiała zostać. Jeśli ona nie została jakby w Bogu, w sensie przypisana Bogu, bo Abel przypisał tę rządzę Bogu, składając mu ofiarę, w tym momencie ta rządza gdzieś musiała zostać i ona zapanowała nad Kainem. Wiem, że to brzmi totalnie jak magia i pewnie nigdy takiego wyjaśnienia nie słyszałeś, ale zaufaj mi, yy, tak jest. A jeśli mi nie ufasz, to zapytaj siebie samego, dlaczego umierasz. Dlaczego chcesz się starzeć? Dlaczego się starzejemy? Dlaczego człowiek umiera, skoro został stworzony do życia wiecznego? Jest napisane w psalmie 82, czy 83. Tak, że masz jest napisane. E, dlaczego umieracie, skoro jesteście na bogami jesteście, a umieracie jak ludzie e, tak jest mniej więcej w zależności od tłumaczenia więc czym jest to starzenie? starzenie jest e, poznawaniem siebie samego i poznawaniem siebie, że nie jest się jak Bóg e, więc się starzejemy i umieramy No, ale choćbyśmy wierzyli w Jezusa to żyć będziemy wiecznie bo prędzej czy później, jak jest napisane te ciała nasze się zaczną przemieniać i przemienią się na coś, co ma żyć wiecznie ale dopóki się to nie zadziało dopóki nie mamy takiego poznania Boga jakiego byśmy chcieli to cóż, będziemy się starzeć choć są takie wieści jak na przykład Eliasz gdzie został porwany trochę przedwcześnie do nieba bez starzenia się i bez umierania ale o nim jeszcze będziemy trochę mówić więc jeśli mówisz, że jesteś bez grzechu, że nic tu nie nawiniłeś i tak dalej, to zapytaj się siebie, dlaczego nie jesteś porwany do Boga tak jak Eliasz, dlaczego, dlaczego nie, nie jesteś porwany do nieba tak jak Jezus, nie wstępujesz do nieba, dlaczego, co jest grane, że jednak umieramy, że jednak się starzejesz, że ta śmierć prędzej czy później przychodzi, co jest grane z naszymi ciałami. Bo nawet jeśli nie wierzysz w to, że to Bóg stworzył świat, a wierzysz w ewolucję, to co to za głupi pomysł, słuchaj. Co to za idiotyczny pomysł stworzyć życie, które umiera. Gdybym ja miało się rozwijać jako komórka i, i, i, i, i stwarzać się tutaj, tak, to, to stwarzałbym się jednak y, jako komórka przemieniająca się, tak, komórki, potem ciało przemieniająca się na życie. A jednak ta śmierć przychodzi, bo śmierć nie jest, nie jest miłością, tak? To jest nasze odstąpienie, nasz indywidualny wybór, nasza wolna wola, nasz wybór, postępowanie e, inaczej niż by postępował Bóg. No i wtedy to wszystko zaczyna mieć sens. No i ma. Mam nadzieję, że choć trochę pojąłeś, pojąłeś, pojąłeś drugą słuchaczko i pojąłeś drugi słuchaczu. Co, czym są te ofiary dla Boga i, i dlaczego się nie możemy spotkać z Bogiem bez tych ofiar, więc teraz wrócimy na chwilę do tego tematu, czyli religia bez cenzury, czyli mamy na początku świat bez religii, potem mamy religię gałozek figowych, czyli w momencie, w którym my już nie znamy prawdziwego obrazu Boga, mamy mamy zamazany ten obraz Boga, myślimy, że Bóg chce nas przejrzeć i chce nas rozebrać, więc zaczynamy tam mieć te gałoski figowe, zaczynamy się zasłaniać przed Bogiem, zaczynamy się, mm. te mieć te ubrania ze skóry. Um, Żydzi na przykład spowiadali się pod drzewem figowym i to jest taki przykład, który często podaje, um, kiedy Jezus powiedział, do Natanaela powiedział Jezus. E, oto prawdziwi Izraelita w nim nie ma podstępu. E, co takiego się działo? E, Natanael e, siedział wcześniej pod drzewem figowym i pod drzewem figowym najprawdopodobniej się spowiadał. Po prostu wyznawał przed Bogiem swoje grzechy, czyli to, czego nie zrobił Adam z Ewą on to robił pod tym drzewem figowym. Takim, taką mieli tradycję, że sobie się dali pod drzewkiem i tam sobie gadali z Bogiem, czyli mówili, co Bogu, co nawinili, i chci, stawali, i chcieli się upamiętać. I Jezus powiedział do niego, że widział go pod tym drzewem. To jest też dziwne. Dlaczego go widział? No bo Jezus był Bogiem i widział go pod drzewem, bo dał mu się zobaczyć. Natanael dał mu się zobaczyć, bo mu przedstawił się, przedstawił mu się ze swoimi tam różnymi zażyłościami, no i z tym później mógł Jezus powiedzieć do niego, oto prawdziwi Izraelita w nim nie ma podstępu. A Natanael mu odpowiedział, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Od razu to wiedział, od razu to poznał. Jeśli pod tym drzewem się najpierw spotkali, a teraz się spotkali na żywo, to mógł właśnie to, to uznać, na to na, od razu. No i tak mamy tą religię, gałozek figowych drzewa figowego, pod którym się spowiadamy. Mamy religię, następnie ofiar, czyli żeby się spotkać z Bogiem, niektórzy nie potrafią się przyznać, tak jak Abel, nie potrafił się przyznać, że ma ze śmierci, nie potrafił tego powiedzieć Bogu, no ale za to przyznał, że to Bóg ma i złożył te ofiary Bogu. Potem Abraham na przykład złożył majątek na rzecz Melchizedeka, tak? czyli jakiegoś przedstawiciela Boga. No, to na Abrahamie to, że gdzieś trzeba jakąś ofiarę złożyć Bogu, no to złożył ten majątek. Um, następnie mamy religię, to co Abraham chciał zrobić, czyli ofiara syna, Izaaka. Był to czas, kiedy na świecie wszędzie dookoła w zasadzie składano z dzieci ofiary Bogu. No i Abraham stwierdził, że to jest też to. Zapewne usłyszał od Boga o ofierze syna. No i Bóg rzeczywiście mógł to do niego mówić. Nie, nie, nie przeczę temu, tylko że Bóg miał cały czas co innego na myśli: złożyć ofiarę syna Bogu prawdziwemu, to jest złożyć go na życie dać mu życie, a nie zabijać. To brzmi strasznie, dlatego do tego jeszcze wrócimy, ale wyobraźcie sobie, że rodzice, to jest to, co Jezus powiedział, że będziemy miał nienawidzić swoich rodziców. Nie chodzi o to, że Jezus przyszedł wchodzić wojny i tak dalej. Nie chodzi o to dokładnie, żeby wprowadzić wojny. Co prawda, pewnie o to chodzi. W każdym razie chodzi o to, że mm, rodzice wciskając mm, rodzice przekazują dzieciom ducha śmierci tak i dawniej się to dosłownie objawiało w tym, że rodzice chcieli złożyć ofiarę z dzieci i składali tę ofiarę z dzieci w, na całym świecie. I Bóg z tej ofiary, tej śmierci, chciał ją zmienić i chciał ofiarę dla siebie, czyli ofiarę dla miłości, dla życia. No i to się właśnie zadziało z Abrahamem, Abrahamem który złożył w końcu Izaaka na ofiarę Bogu, czyli złożył go na życie. Nie złożył go na śmierć, ale na życie, ale nie mógł się Abraham do tego przyznać, nie umiał się do tego do końca przyznać. Um, podobno mamy tutaj sytuację z Abram, ale Bóg w ostatniej chwili pokazał Abrahamowi, co się wtedy, co ma zrobić, czyli że ma, nie ma składać swojego syna, a ma złożyć yy, Zastępstwo. W tamtym momencie baranka. No aż do czasu, kiedy potem powstała religia, już ofiar, przykazań w świątyni, zamknęli tego Boga w świątyni. i Może Bóg chciał być w, w innych miejscach też. Um, ale Bóg się na to wszystko... Bóg jest miłością i Bóg na ten wybór człowieka przystępował. Z pewnego względu. Z takiego że wyborem Boga było na tyle umiłowanie człowieka, żeby oddać swoje życie za człowieka. Czyli Bóg się w końcu objawił nam, obraz Boga się objawił w postaci Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I na tyle już w tamtym czasie mieliśmy zapomniany prawdziwy obraz Boga, na tyle mieliśmy go religijnymi, jakimiś farmazonami zapomniany, że już nie potrafili ludzie rozpoznać w nim prawdziwego Boga, w nim prawdziwego życia. A, no a jeśli rozpoznali, no to rozpoznali to po to, aby spełnić to, co od zawsze chcieli zrobić, czyli zniszczyć Boga. Bo w tym momencie, że Damiewa, kłamiąc przed Bogiem, chcieli ukryć coś przed Bogiem, czyli w zasadzie zniszczyć Boga. I to się tak, tak się to mniej więcej rozwijało, aż do czasu Jezusa Chrystusa, który był ostateczną ofiarą. Czyli od czasu Jezusa Chrystusa zostaje zerwana zasłona przed Bogiem a nami, czyli wracamy do świata bez religii. Zasłona, która została stworzona przed Adamem i Ewą, przez Adamem i Ewę, która się rozwijała w postaci różnych religii, od tego oczywiście są odłamy na cały świat przy różnych wierzeń i niewierzeń i różnych tego typu rzeczy, o tym jeszcze będziemy mówić. Na przykład bardzo ciekawe jest, skąd się wzięły wiara, w, w, w, w, w, w, w, że tak powiem, w świętą trójcę, czyli Boga, jego żonę, matkę boską, tak i, i dziecko. To jest bardzo ciekawe, ale to nie, nie teraz o tym mowa. Um, w każdym razie mamy. Wracamy do świata bez religii od czasu ostatecznej ofiary. Dlatego na przykład pierwsi chrześcijanie byli oskarżani o ateizm. Dosłownie w Rzymie, w cesarstwie rzymskim, głównym oskarżeniem wobec pierwszych chrześcijan był ateizm. Dlaczego? Bo cały świat wtedy religijny był religijny i cały świat składał jakieś ofiary jakiemuś Bogu. Składali ofiary za pomyślność Rzymu, składali ofiary za coś, na, na rogach ulic były różne kapliczki, przy których trzeba było złożyć ofiarę, pomodlić się itd., trzeba było iść złożyć ofiarę za coś tam i itd., a chrześcijanie przestali składać Bogu jakiekolwiek ofiary za cokolwiek. Po prostu przyjęli, że Jezus Chrystus był ich ostateczną ofiarą. To jest uznanie Jezusa, Jezusa Chrystusa za Pana, tak? Czyli w zasadzie przyznanie się do tego, że gdyby się tam było, e, że się ma ochotę tak naprawdę zniszczyć Boga, który nas stworzył. No ale Jezus Chrystus, jak wiemy, przeżywa, tak, znaczy nie przeżywa, tylko z wstaje i pokonał śmierć w tym momencie. Czyli pokonał to, co nas ba, to, czego się od początku ludzie bali, że Bóg pozna prawdę o nich i wtedy umrzemy. On to pokonał. Po prostu przy Jezusie Chrystusie możemy się przed Bogiem przyznać do wszystkiego, łącznie z tym, że chcemy Go zniszczyć. I to jest to, z czego się upamiętujemy, przyznając się, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. Mi to strasznie i oczywiście nawet wielu chrześcijan temu zaprzeczy, ale mniej więcej o to chodzi. To tak ma być, że temu będziemy zaprzeczać. A jeszcze jakiś czas, no aż dopóki nie, nie przyznałem się do tego, że rzeczywiście tak jest, że ten kochany Jezus, malusieńki leżący w tej kołysce, jest tym obrazem, którego tak nie możemy znieść. Spróbujcie sobie przeczytać ewangelie różne i spróbujcie pokochać tego Jezusa, bo naprawdę... Czasem to, co on mówi, na przykład z tym, że już myślami grzeszymy i tak dalej, no wydaje się niemożliwe do pokochania, tak naprawdę jest właśnie tym, co nas uwalnia. W każdym razie, pierwsi chrześcijanie przestali składać jakiekolwiek ofiary Bogu i był problem, ponieważ składanie jakiejkolwiek kolejnej ofiary Bogu, oprócz Jezusa Chrystusa, było już aż nadto i tego nie chcieli robić. Dlatego byli prześladowani w Rzymie, że zaczęto ich oskarżać o niepomyślność Rzymu. Skoro wszyscy składają ofiary Bogu, jakiemukolwiek, nieważne było jakiemu, jeden wierzy w takiego, inny w takiego, inny w takiego, tak? Jakoś sobie ich tam nazwali, te nas nazw wyłączyli i tak dalej, to trzeba złożyć ofiary na przykład za to, żeby Rzym wygrał wojnę, cesarz z kimś tam, nie? A chrześcijanie odmawiali. Mówili, nie, my już nie składamy Bogu ofiar, my mamy Boga takiego, jaki był na początku, czyli Boga, który nie żąda od nas ofiar, Boga, który nam się objawił w postaci Jezusa Chrystusa, naszego Pana i tak dalej. Więc pierwsi chrześcijanie byli oskarżani o ateizm, czyli o niewiarę tak w zasadzie. Z tego, co się tam czyta, to były takie historie, że próbowali kogoś innego zapłacić, żeby złożył za nich ofiarę i tak dalej. Musieli się ukrywać gdzieś tam chrześcijanie. Byli oskarżani o te, że mordują niewiniątka, bo nie wiadomo, co było grane. Cały świat składa ofiary, a oni nie. A oni odmawiają temu, tak? Odmawiają składania ofiary, bo już złożyli ostateczną ofiarę. Oczywiście, jak wiemy, to się potem niestety rozwinęło z powrotem w jakąś religijną formę. Może niestety, a może tak miało być, ale ja tak niestety, myślę że niestety, że tak miało być. No cóż, ciężka jest historia. W każdym razie, jeśli chodzi o to, religia bez cenzury. Dlaczego? Bo musimy wiedzieć, co znaczy ta cenzura na religię. Bo my myślimy, że religię to Bóg nam nałożył jako wiecie, coś od górnego, forma kontaktu z nimi i tak dalej. Nie. Religia to jest nasz wybór formy kontaktu z Bogiem. Wiem, że sobie to ciężko wyobrazić, ale wyobraź sobie, że idziesz do jakiegoś urzędu i nie możesz sobie pogadać z urzędnikiem, ale musisz złożyć pismo na formularzu, nie wiem, ZG 2500, tak? I to jest jakiś ludzki wybór, czyli urzędnik wybrał, państwo wybrało, nie wiadomo już nawet kto wybrał, w każdym razie forma kontaktu z tym urzędnikiem jest przez formularz ZG2500, W tym momencie tutaj mamy religię jako wybór formy kontaktu z Bogiem. Czyli forma kontaktu z Bogiem w przypadku Adama i Ewy jest pod gałązką, pod ubraniem, pod drzewem figowym później tak Izraelitów. Później mamy, forma kontaktu z Bogiem jest przy składaniu ofiary, forma kontaktu z Bogiem jest w jednej świątyni w Jerozolimie, forma kontaktu z Bogiem jest raz do roku, kiedy kapłan składa jedną największą ofiarę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest nasz wybór formy kontaktu z Bogiem. Bóg ma inny wybór. Bóg chciałby mieć z nami relacje non-stop, dlatego w tych wszystkich odnowach w Duchu Świętym i o wszystkich tych takich ewangelicznych wyznaniach mówi się, że najważniejsza jest relacja z Bogiem, jest relacja z, z Jezusem Chrystusem, osobistym Zbawicielem, przyjęcie Go jako osobistego Zbawiciela od śmierci, od tego, co nas zabija, tak? do życia wiecznego, czyli przyjęcie Go jako osobistą ofiarę. No niestety tak to brzmi, tak? Czyli przyznanie się do tego, że to, co to było wcześniej rządziło, to było rządza śmierci, tak jak Abel się przyznał, składając tu ofiarę. Um, I od tej pory już nie musi składać więcej ofiar, bo to była ostateczna ofiara. No i to jest mniej więcej coś takiego. Czyli jest to nasz wybór formy kontaktu z Bogiem, religia, nie Boga. Ale jako, że się tak urodziliśmy, przystajemy na ten wybór. I Bóg też jakoś przystaje na ten wybór, bo jak czytamy w liście do Koryntian, wszystkiemu wierzy, wszystkiemu ufa. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest miłość. Czy religia jest konieczna? Czy jest potrzebna? A... I tak, i nie. Powiem Ci, że tak. No, w pewnym etapie naszego rozwoju ludzkości wygląda na to, że skoro było to wyborem pierwszych ludzi i przez taki wybór to szło i idzie, wydaje się to autentycznie być konieczne. Bo sobie nie wyobrażamy. Wyobraź sobie na przykład dzisiaj, że idziesz się skontaktować, nie wiem, no choćby ten przykładowy urząd, tak? Chcesz sobie pogadać z urzędnikiem, tak przy kawie na przykład. Nie da się. Musisz to zrobić przez ten formularz. Tak jak tutaj musisz to zrobić przez, w religii musisz się skontaktować z Bogiem przez jakiś tam formularz. Nikt ci nie zaufa. Nie ufa ci na ulicy ludzie ci nie ufają na ulicy, musi być policja, która pilnuje prawa, muszą być te radary i tak dalej, bo nikt nikomu nie ufa. Wszystko się dzieje nie tak, jak powinno, tak? Nie, ma tej, nie, nie panuje miłość, tylko panuje dookoła... na śmierć panuje, tak? Czyli strach przed śmiercią, uciekanie przed tą śmiercią. jak popatrzeć na historię, co się działo w obiegu historycznym, w biegu historycznym, to wydaje się, że były czasy, kiedy ta religia naprawdę była konieczna i, i potrzebna, bo jak nie ona, to wydaje się, że mielibyśmy naprawdę problem ze sobą nawzajem, no, ale to się nam tylko wydaje, bo po prostu nie mamy serc przemienionych na, na miłość to jeszcze. Ale jak będzie, poznamy, jaka jest doskonała miłość i co naprawdę Jezus zrobił i przyjmiemy to do serca, kim jesteśmy, przyznamy się przed Bogiem do, do swoich, czy tak powiem, największych e, różnych tego, co ukrywamy przed Nim, to w tym momencie zaczniemy poznawać prawdziwą miłość i religia powoli, powoli przestanie być potrzebna. Nie znaczy to, że aktualnie w świecie ona nie funkcjonuje i, i, i nawet Jezus, słuchajcie, jak przyszedł na świat, to, to jednak uczestniczył w jakichś tam świętach żydowskich i tak dalej. Było to cały czas potrzebne, Um, Jezus ten zapewne nie uczestniczył w celu takim, jak i inni, po prostu uczestniczył, żeby się jakoś przystosować do środowiska, w jakim funkcjonujemy, a nie wprowadzać od razu um, wyłom. Po prostu rozumiał, o co chodzi, nie? Więc czy jest konieczna, czy jest potrzebna? Jeśli nie religia, no to co? Pytanie. Pytanie co? No to jeśli nie religion, to mamy już świat rozwiązany. Równie dobrze w tym wykresie tutaj można by złożyć drugi wykres, bardzo podobny narysować. Czyli wykres, gdzie człowiek jest Bogiem bez Boga, czyli gdzie tak w zasadzie panuje śmierć. No i to też się rozwija, ten, ten antychryst i tak dalej. Gdzie mamy, mamy znowu świat bez religii, potem mamy człowieka, który zechciał być Bogiem, który sam sobie wymyślił sposób na życie. Do końca nie wiemy, co tam się zadziało przed Noem, przed Wielkopowodzią, ale można przypuszczać, jeśli pisze, że tam kobiety sypały za niełami. to ja mam pytanie, z kim spali mężczyźni. W, e, w takim razie pewno sami ze sobą. Nie wiem, nie wiem, to takie podejrzenie. E, w każdym razie, co się wtedy zadziało? No, człowiek zechciał być Bogiem, ale bez prawdziwego Boga, czyli bez miłości. Człowiek miał konszachty z aniołami, z jakimiś istotami innymi niż ludzie, zaczęli się rozmnażać ze sobą. Było jakieś zanieczyszczenie rasy ludzkiej. Nie wiem jak to się zadziało. I jako się to zadziało w każdym razie później po powodzi. E, mamy człowieka, który zechciał być silniejszy od Boga. Mamy Nimroda, który wybudował Babilon. To że Babel, od niego się to zaczęło. Czyli wieża Babel była po to, żeby pokonać Boga, czyli być silniejszym niż Bóg. Kiedy przyjdzie następna powódź, my sobie poradzimy, wyjdziemy na tą wieżę, poradzimy sobie. tak. Później się to wszystko pomieszało, pomieszały się te języki, powstały klany, narody. Nasz no dochodzimy do religii ewolucjonistycznej, tak? czyli ewolucji, gdzie wygrywa silniejszy, gdzie konkurencja działa gdzie rozumiemy, że wygrywa ten, co ma czystsze geny, ten, co tutaj wygrywa, jest silniejszy, ma większe szanse przeżycia i tak dalej. Z tego wychodzi rasa panów, co już wiemy, co się zadziało, tak? I znowu, człowiek staje się Bogiem, czyli człowiek staje się panującym tym wszystkim, ale bez Boga prawdziwego. I tak naprawdę panuje śmierć. Um. No jak przed Noem mieliśmy konszachty ludzi z aniołami, tak dzisiaj mamy konszachty ludzi, nie wiem, z robotami, z lalkami ludzie śpią, tak? Um, czym to się różni? No niczym, tak? Nie wiem, śpimy, jedni śpią z monitorem, oglądając coś na monitorze, inni, inni śpią, no to, to czym to się różni od kontaktów z duchami? No, no niczym w zasadzie, e, jeśli chodzi o taką naszą mentalną całą cał wizję. A więc e, dzieje się to, co przed Noem dzieje się obecnie, więc jak jest napisane, że jak będzie jak za Noego, wtedy Jezus powróci, więc chciałem tylko powiedzieć, że to już chyba niedaleko, biorąc pod uwagę co, to, co się naprawdę dzieje. W każdym razie mm, mamy te dwa wykresy, tak? jeden ten rozwój religii, a drugi ten rozwój tego świata bez religii. Um, innego rozwoju nie ma. Trzeba się trochę pogodzić z no, naszą historią. Było jak było, jest jak jest. Tak to wygląda. Więc um, ta religia jednak moim zdaniem mimo wszystko była potrzebna, była konieczna, bo w tym wykresie bez Boga to już tylko mamy mamy śmierć, mamy te choroby psychiczne, których nikt w zasadzie nie potrafi pokonać. Um, jak się przyjrzy temu, do czego dąży psychologia i psychoanalitycy i tak dalej, to jest wszystko super. Naprawdę jest takie rozebranie człowieka na części pierwsze, że naprawdę głowa mała. No problem jedynie w tym, że ten człowiek cały czas umiera i, i żaden psychoanalityk ani psycholog nie znalazł metody na pokonanie śmierci. Co nie znaczy, że, że wiele się nie można nauczyć z tego, bo Jezus powiedział, że wysył od nas naukowców, a my ich odrzucamy. Czyli my świat religijny odrzuca naukowców. Ja akurat stwierdziłem, że nie będę odrzucał, tylko zobaczę, co tam jest ciekawego i znalazłem ogrom ciekawego. I naprawdę polecam z jedną małą modyfikacją. Nie umieramy. Jeśli wierzysz w Jezusa, przyjąłeś Go jako Pana, wiesz, że choćbyś umarł na ziemi, będziesz żył wiecznie. Jeśli w ten sposób podejdziesz do tego, do całej nauki, jaka jest stworzona przez ludzi, odkryjesz coś zupełnie innego, odkryjesz zupełnie inne wnioski i dojdziesz do czegoś, do czego jeszcze nie wiemy, co ma być. Tak jak to któryś tam pisał w listach apostolskich. W każdym razie świat będzie przemieniony, tak? Dojdziemy do tego życia wiecznego tu na ziemi, Świadkowie Jehowy głoszą, że Królestwo Boże ma przyjść tu na ziemię. Tak, ma przyjść tu na ziemię. Koncepcja, że jedziemy gdzieś do nieba i gdzieś tam na chmurkach żyjemy, no niestety nie jest do końca biblijna. Koncepcja, że tu na ziemi będzie świat, a powstaną zmarłych ci, co umarli. Jedni na sąd, a drudzy będą zwolnieni z tego sądu ci, co uwierzyli w Jezusa i w to, że On był tym Zbawicielem. Ci, co mieli... Ci, co go poznali, poznali go jakimkolwiek metodą, choćby odrobinę próbowali zrozumieć miłość, ci przeżyją wtedy, no taka jest koncepcja. No i tak się ma do tego wszystkiego religia, czyli religia to nasz wybór formy kontaktu z Bogiem. Nie jest konieczna, acz jak widać jest potrzebna, po prostu jesteśmy na tyle zdegradowanymi ludźmi w postaci do tego, co powinniśmy stworzyć, że na jakiś czas pewne formy religijne po prostu pozwalają nam przeżyć, pozwalają nam przetrwać w tym świecie i pozwalają nam jakoś to ogarnąć. Zbliża się czas, kiedy religia już nie będzie konieczna, tak mi się wydaje przynajmniej. Zbliża się czas, kiedy najważniejszy będzie Jezus i, i, i koniec, a wszystkie obrzędy przejdą, e, przejdą gdzieś bokiem i ludzie to w końcu zrozumieją. Mam nadzieję, że to przyjdzie jak najszybciej że wszystkie ofiary, obrzędy i tak dalej przejdą w jakąś niepamięć, a, a tak naprawdę Jezus stanie się Panem i, i, i chrześcijanina poznamy po tym, że miłość wzajemną mieć będą, a nie po tym, że odprawia jakieś rytuały. Bo Jezus powiedział, no po tym poznacie moich uczniów, że miłość wzajemną mieć będą. Nie powiedział, że będą chodzić gdzieś tam, do, co robić coś tam i tak dalej, i tak dalej. Nie. Poznacie ich po tym, że miłość wzajemną mieć będą. A tę miłość można mieć tylko w jednym momencie, w momencie, w którym przestaniemy bać się śmierci, a zaczniemy żyć życiem wiecznym. I mimo, że jeszcze się może zdarzyć, że umrzemy tu na ziemi, to jednak zaczniemy w pełni żyć życiem wiecznym, a to jest możliwe przez to, że Jezus nam dał swojego Ducha, który nas będzie o tym przekonywał i nas pocieszał właśnie tym, że będziemy żyć wiecznie. No i to tyle by było.